śpiewie, wykorzystywaniu tylko i wyłącznie właśnie bez żadnych rozszerzonych technik. Dlaczego? Bo to wychodziło z potrzeby danego momentu. I, i zatracenia się w jakiejś wartości, w jakości tej muzycznej. A, naprawdę, jeśli zaczniemy jeszcze tak sobie myślę, że gdybym um, w muzyce pozwalała sobie na, na zakłamywanie, na kłamanie po prostu, to czym ona by się stała? Ona by straciła tę wartość i tą, tą prawdę, którą ona ma nieść, którą ona niesie. Więc tak sobie myślę o improwizacji, o głosie. Tak, z drugiej strony nieprzeżywanie emocjonalne, bo tu się chyba trochę różnimy, dla mnie nie znaczy równoznacznie z byciem nieszczerym albo z zakłamywaniem, mm. bo mm, ja sobie w ogóle myślę o, o, o filarach takiej muzyki jako lewa i prawa ręka. E, lewa ręka to jest ten taki worek z narzędziami, które ja posiadam, który mi czasem pozwala się nie zatapiać tak bardzo emocjonalnie w niektóre rzeczy, e, troszkę się zdystansować do tego, co się dzieje, trochę z lotu ptaka, ale też korzystać z konkretnych narzędzi, które ja zdobywam na przykład ćwicząc albo pracując nad swoim głosem. Prawa ręka to jest to jest dokładnie to, o czym yy, mówi Natalia, znacznie istotniejsza, czyli osobowość i bycie w muzyce jako persona, po prostu mm. człowiek yy, i z tymi wszystkimi emocjami. Yy, I oprócz tych dwóch filarów dla mnie dosyć ważna jest jeszcze trzecia rzecz, to jest właśnie ten rodzaj intuicji albo mm. takiej... Yy, jakiejś abstrakcji, która się pojawia, czegoś takiego, jakaś tajemnica, która jest w muzyce. Ja, ja to różnie nazywam w zależności od, od momentu i yy, tego, co się dzieje. I czwarta rzecz, która jest dla mnie, to od jakiegoś czasu właśnie yy, przyszło mi do głowy, że to jest tak niesłychanie ważne, zwłaszcza w improwizacji. To jest poczucie humoru, <głos> które ja zaczynam bardzo doceniać. I yy, yy, to, to, to nie musi być śmieszkowanie, bo to w ogóle nie jest nic wspólnego z żartowaniem, ale ten, poczucie humoru, który pozwala nam na wprowadzanie struktur, już mówię to stricte o muzycznie, tak abstrakcyjnych, kuriozalnych niekiedy. Troszkę jak Walicji w Krainie Czarów, albo nagle ten szalony kapelusznik, który nam się pojawia, albo, albo nie wiem, David Lynch, jakieś, jakieś struktury, które w ogóle nie wiadomo skąd się pojawiają. I mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj poczucia humoru, który wprowadza nam tę abstrakcję na jeszcze inny poziom, że, że i też wytrąca y, jakiś, jakiś miecz lękowi na scenie, mm. jakimś strachom, że coś może się nie wydarzyć, że mm -hmm. nie poradzę sobie z czymś. I wtedy to poczucie humoru po pojawia się jako taki element, ok, ale co z tego? Mm -hmm. Skoro możemy wykorzystać to jak, w i tutaj na przestrzeni na przykład lat i takiego pracy z muzyką, mojej osobistej, to widzę, że ta prawa i lewa ręka, czyli te takie surowe reguły, mhm. rozszerzają się do rzeczy, które pozwalają mi nabrać chyba więcej luzu przy tym wszystkim i bardziej ryzykować jeszcze. Więc to jest mhm. dla mnie ciekawa obserwacja, mhm. tak... Ale Ania, ten, ten wątek poczucia humoru jest w ogóle bardzo interesujący, dlatego że ja sobie teraz tak szybko przeleciałem w głowie nazwiska wokalistek i wokalistów z tego świata, powiedzmy, bardziej eksperymentalnego i nie przychodzi mi do głowy nikt, kto zawsze byłby poważny. Począwszy od Bobiego McFerrina, skończywszy na, nie wiem, Filumintonie, poprzez, poprzez Joël Leandr, Maggie Nichols, po prostu Isabel Ditua, David Moss, tam wszędzie jest miejsce na uśmiech. Mhm, wszędzie. E, tak, ja znaczy wpadłam na to nie, nie tyle z obserwacji, tylko bardziej z praktyki, że to mhm. ratuje moją psychikę e, w sytuacji. Może ich też, wiesz? Być może, że, że to pozwala e, po prostu w, z jednej strony właśnie wprowadzać takie czasami kuriozalne pomysły na zasadzie: a co z tego, co się wydarzy? Przecież się nic złego nie wydarzy odważniejszego eksperymentowania mhm. i tego, że y, jakoś mam wrażenie, że ta wyobraźnia bardziej szusuje i, i tak, no dobra, a to czego tutaj nie ma? Zebry i y, y, y, y, czegoś tam jeszcze. No to, to w, można to wpakować jak taki kolarz, y, co zwłaszcza w improwizacji wydaje mi się interesujące. I nęcące przyznaję się szczerze. Mhm. Że mnie to akurat nęci, że, że najbardziej w sumie dziwaczny pomysł, jeżeli ja go podeprę intencją, to on będzie, będzie uprawomocniony w jakiś sposób w kontekście muzycznym. I że on zadziała. Tak to widzę. Anna Gad i Natalia Kordiak, czyli jedna druga kwartetu Voice Act z Martą Grzywacz i Gosią Zagajewską. Um, Anna Gat i Natalia Kordiak są naszymi gościniami dzisiaj w rozmowie, w rozmowach improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia, w którym to 5 minut temu minęła północ. Więc szybko przechodzimy do muzyki, żeby potem wrócić do rozmowy. Na 3 minuty yy, yy, przechodzimy do pierwszej płyty sprzed dwóch lat. Płyty Voice Act. Anna Gatmarta grzywacz, Natalia Kordiak, Gosia Zagajewska. No, Tutaj będą cztery głosy, ale oprócz nich pojawi się pewien dodatek ekstra. No i nie wiem, czy akurat ten pomysł był po podparty intencją. No, możemy to różnie interpretować, ale na pewno zaczniemy od uważnego słuchania. Przejdę teraz do wątku, który Ania ty poruszyłaś, bo 16 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Głosu. No i a, po, a propos Polski, no nie chciałbym za bardzo krytykować polskiej kultury, nie tylko śpiewania, ale to jest coś, co powraca. O co tu chodzi? Jarek Szubrych w gazecie Oboczy napisał taki tekst kiedyś, że na jakimś festiwalu międzynarodowym siedzieli sobie w niezobowiązującej atmosferze z innymi dziennikarzami i to była zabawa. Każdy miał zaśpiewać jakąś swoją piosenkę. Swoją. Fin śpiewał, Szwed śpiewał, Włoch wiadomo. No i on wstał, no i czy może nie wstał. No bo oczywiście po pierwsze czuł się skrępowany, po drugie w sumie nie wiedział, co ma zaśpiewać. Co no, wlaskotek? Nie wiem. Angielscy kibole na stadionach śpiewają The Beatles, Oasis albo standardy jazzowe. Nasi niemena. No dobra, zdarza się, okej. Okay. Czyli... Nie jest tak źle. Przynajmniej kierunek linii melodycznej się zgadza, bo to jest w trudna melodia. Okej. Okay. No ale jest coś w tym, że my, dla nas ten głos jest jakiś taki, no, jak już te kolendy są śpiewane niemrawo, a wydawało się to taką ostoją wspólnego śpiewania, no to już naprawdę... No, przecież nie jesteśmy beznadziejni. To jest fajny kraj, no, ale co co, co z tym śpiewaniem się dzieje? <śpiew> Bo ja mam e, niestety e, bardzo smutną konstatację taką, że u nas śpiew się łączy z, z piciem alkoholu i no, e, z tym, e, że wtedy spada z nas jarzmo bycia perfekcyjnym. My jesteśmy niezwykle surowi dla siebie, ja, tak. że jak coś trzeba robić, to już trzeba być bardzo precyzyjnie przygotowanym do czegoś. i e, to ja jarzmo tak. jest tak trudne, e, e, e, nie ma śpiew się nie kojarzy ze spontanicznością, jak w Włochów na przykład. Że się śpiewa, bo jest piękny dzień. U nas. E, e, tak, ja pomyślałam, mm -hmm. właśnie, że my nie śpiewamy z lęku, że możemy nie być w tym. E, tak, że lepiej cicho. Perfekcyjni, że że lepiej jest właśnie, a może nie zrobię tego, bo jeszcze coś, coś mi nie wyjdzie, bo jeszcze jakby ja myślę sobie o tym, że głos jest jakby jedynym takim no, organicznym instrumentem, więc on zawsze wyciąga z nas. Słychać no. natychmiast, co jest w głosie, jak ktoś zaczyna śpiewać. Dokładnie, więc tak on niesie prawdę mm, o człowieku. I i mam poczucie, że to też z jakiegoś takiego poczucia nieśmiałości, bądź a może lęku, właśnie lęk, lęku, że po prostu, że ktoś może poznać no. jakąś prawdę, której nie chcemy wyśpiewać. No, no, no tak, ale kiedy mówimy, po tym jak ten głos po tym czy mamy kran ściśniętą. Czy, i tak wszystko słychać. Proszę i tak, jak ktoś nas na to dokładnie wie, co tam mamy w sobie, rozpoznaje to po tym jak mówimy. Tak, tak, to jest. Nie da się go ukryć. Nie, nie da się ukryć, ale też e, czasem widać niespójność, wiesz, że słowa, które mają znaczenie semantyczne, e, nagle e, słyszysz w tonie zupełnie coś innego. E, to, e, e, że... że, że e, Znaczeniowość nie jest tym, co słyszysz w brzmieniu. Dlatego ja tak bardzo lubię słuchać na przykład wokalistów, którzy śpiewają w językach obcych, ale których ja nie rozumiem. I próbuję rozszyfrować, masz to samo, to, o czym oni śpiewają. I czasami te teksty są tak kuriozalne. Śpiewają o jakichś kurkach w ogóle, albo o tym, że ktoś idzie na przykład na spacer. I, i mnie to totalnie porusza, to co w głosie jest, więc tak to, to jest w tą stronę, ale niekiedy my mamy to w życiu, że często słyszymy, że ktoś do nas mówi potencjalne miłe słowa, a my słyszymy to jako zupełnie coś innego, mnie też w tym kontekście głos interesuje, jak bardzo my to wyczuwamy emocjonalnie, zupełnie na jakimś zupełnie innym um, poziomie, to, to już nie jest kwestia tego znaczenia, tej semantyki, tylko właśnie tego dźwięku. I to, się, to jest dokładnie to samo, co robimy przy słuchaniu muzyki. Mm. My to słyszymy. Ja Przekazuję ci właśnie jakąś informację, prawda, swoim językiem. Zupełnie nie masz pojęcia, co ja, co ja mam w głowie, ale słyszysz intencję jakąś. To są też ćwiczenia, które mm, e, e, robiłyśmy jeszcze będąc na studiach. Więc... One nam pokazują, jak istotne, albo mm, uświadamiają, jak my głosu używamy nie tylko znaczeniowo, ale też brzmieniowo, ale nie muzycznie, tylko właśnie mhm. tempem, tonem, nawet głoskami w improwizacji, czy używamy szy, czy fr, p, -f, czy zbitek jakich r, brzmiących y jak b, czy właśnie takich łagodnych, miękkich, jak t. To zupełnie inny wydźwięk daje też improwizacji mhm. y i też języki, prawda? Tak, tak, tak. Mój znajomy kiedyś powiedział, że jak słyszy mniej i, i swoją dziewczynę, która też jest Polką, a on Niemcem, jak ze sobą rozmawiamy entuzjastycznie, to on ma wrażenie, że my się ciągle kłócimy, więc on tak słyszał nasz język. język. I to też jest ciekawe samo, nawet tak, Grzegorz Karnas, pomógłby mógłby wiele o tym opowiedzieć. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Natalia teraz leci do Chin, więc będziesz Zapytamy. miała <śmiech> Od razu zapytam Grzegorza. Tak, tak, ja myślę, że w ogóle my pomijamy trochę... Y znaczy my po prostu odbieramy ten głos mówiony jako coś, co jest nam dane. Po prostu ten głos jest. Rzadko się nad nim zastanawiamy. Mhm. Jak Okej. Okay, my, my jako osoby, które używają tego głosu, wokalistki i śpiewaczki, jakkolwiek nie chcemy się nazwać, no to my faktycznie się zastanawiamy. Oczywiście, że będziemy to zgłębiać. Ale nie słuchamy wywiadów, więc może to jest... <śmiech> <śmiech> To muszę sprawdzić jeszcze. Dokładnie. Ale tak sobie na przykład myślę, bo ja i, i, i, ostatnio sobie m, słucham różnych polityków a, i ja na przykład zwracam uwagę na ich wyuczoną intonację. Mm -hmm. Bo to jest druga strona tego dokładnie. samego medalu. jak można tym operować jako narzędziem. No, dokładnie. Jeżeli jesteśmy świadomi, jak to zrobić. Tylko, że to wy... jest aż po prostu Ale władzy... śmierdzi. Ale nawet przez ekran, jak bardzo to jest... Yy, narzędzie. No narzędzie i ono hmm. jest yy, sztuczne. Że jakby naprawdę hmm. ewidentne jest. Co po prostu nawet człowiek, który się nie zajmuje na co dzień głosem, jest w stanie odczuć... Nie to zawsze. Całym... Naprawdę? No, naprawdę? nie zawsze. Ja mam wrażenie, że to jest aż tak... Ty jesteś tak ideowa w tym, żeby sądzić, sądzisz, że wszyscy na ten temat tak samo sądzą. No nie, nie. Na tym polega władza, że możesz konsolidować grupy A to jest... takim sposobem, jak, jak chociażby język. Hmm. Doborem słów, sposobem kształtowania zdania, intonacją. To jest wszystko to, co. Czyli można wyuczyć intonację do perfekcji, żeby. Można. To samo hmm. robią aktorzy. Chcecie coś powiedzieć na no. Wiecie co? Tak. Dobrze. Tak, czekam na swoją kolej, ale. I, i, I chcę dużo powiedzieć nawet. Tomek, jeśli pozwolisz, bo ja tu chcę swoją małą terapię taką urządzić, skoro was mam jako ekspertki do dyspozycji. Znaczy, po pierwsze, wątek tego śpiewu w społeczeństwie. Tak, myślę sobie, że jesteśmy na tyle nieśpiewającym społeczeństwem, że, zobaczcie, każde z nas widziało taką scenkę, że ktoś idzie po ulicy i sobie nuci. I ludzie się za nim oglądają. Myślę, że gdybym wszedł na stację benzynową, nie wiem, i powiedział, paliwo z czwóreczki i od doga, to przecież by zadzwonili po karetkę. Jesteśmy... Nie ma, nie ma w ogóle tolerancji po prostu dla śpiewów w przestrzeni publicznej, takiej, takiego naturalnego, nie wiem, na placach zabaw matki nie śpiewają dzieciom, śpiewają w sypialni. A ojcowie? A tym bardziej. Wiesz, bo mnie y, y, na przykład ciekawi y, rzecz, która się wydarzyła podczas naszego koncertu pierwszego, gdzie śpiewałyśmy w kole i publiczność nas otaczała w mm -hmm. prześwicie mm -hmm. i ludzie spontanicznie niekiedy się włączali. E, zaczęła mała dziewczynka, która siedziała w pierwszym rzędzie, tak. położyła się na kolanach swojej mamy i nuciła z nami. I dla mnie to było, e, teraz jak opowiadam, to e, wzruszenie mnie trochę... E, hamuję, ale mam to żywo w pamięci i ja naprawdę wierzę w to, jestem przekonana, że gdybyśmy pozwolili ludziom śpiewać, to te koncerty zamieniałyby się i gdyby nie było tej bariery scena, publiczność, bo tam, pamiętasz, Aha. byłyśmy na wspólnym poziomie z publicznością, tak. nie było odgrodzonej sceny, my stałyśmy bardzo blisko ludzi, tak. w minimalnym nagłośnieniu, yy, w przestrzeni, która miała duży pogłos, i trochę zachęcała, bo jednocześnie było wszystko słychać, a jednak ludzie byli y, y, zakryci tym półmrokiem mm -hmm. nie, i, i też tą przestrzenią taką tak, tak, tak. dużą y, i pogłosem. I to było ujmujące dla mnie, że dla tej dziewczynki to było zupełnie naturalne, że ona może się do tego dołączyć, że to do niej dociera mm -hmm. i że ona może tak zareagować. Dla mnie właśnie to jest, to jest voice act. Nie hmm. tylko ci, którzy mają glejt na to, <grafy> bo są wykształceni albo i nie, tylko ci, którzy spontanicznie chcą mówić głosem na różnych poziomach. I naprawdę chciałabym, żeby ta, ten pomysł się rozrósł do czegoś większego, hmm. do zachęcania hmm. ludzi do... Y Mm, nie do terapii, bo, bo ja nie chcę terapeutyzować w tym sensie, że nie mam w ogóle żadnych ku temu narzędzi, nie jestem specjalistką, więc nie chcę też ludzi terapeutyzować i, i mieć wgląd w to, co oni robią, ale po prostu do wyrażania siebie w sposób całkowicie swobodny, ale też nie niosąc żadnych konsekwencji, bo dla mnie mm. śpiewanie tego typu jest y, mimo wszystko jakimś rodzajem plemienności, które, które się przebudza, chociażby to stadionowe śpiewanie, o którym ty wspomniałeś. Przecież to jest powrót do pierwotnych y, jakichś y, tworzenia grupy y, i to śpiewanie wspólne, ryk, który się wydobywa, to jest powrót do bezkrwawej walki. I ja przyznam, że byłam na meczu i to skojarzenie było absolutnie pierwsze, które się pojawiło. Ja, ja czułam, że ja jestem po prostu na polu bitwy, tylko, że zamiast krwawej rzeźni, która się odbędzie, po prostu te emocje dzieją się w postaci tych 20 tam dwóch osobników biegających po boisku. Ale emocje są te same, kipiące i potrzeba wspólnotowości. I mam wrażenie, że Wspólne śpiewanie to jest odnajdywanie jakiegoś wspólnego języka i też mhm. m, już kończąc ten wątek, mi się wydaje, że to, co, w czym my możemy znajdywać y, też taki spokój w tym sensie, że przeżywanie różnych bardzo trudnych rzeczy, przeżywanych jako jednostka, bywa nie do zniesienia. Jeżeli znajdujemy grupę ludzi, y, y, którzy po, wiemy, że oni też to przeżywają albo znają ten stan, mm -hmm. może nieść jakiś rodzaj ukojenia. I mm -hmm. tym jest dla mnie też muzyka, że, że my wszyscy wiemy, czym jest strata, czym jest jakiś rodzaj radości, euforii, y, entuzjazmu, ale wiemy też, czym jest smutek. I y, y, muzyka jest dla mnie dotykaniem tych różnych sfer, przenikaniem się, co są te kolory, prawda? Te czy te naszych te głosów, czy tematów. I w tym sensie muzyka jest terapeutyczna, moim zdaniem. Yes, I'm all from the end of the world. I'm not sure that I'm not. I'm not sure that I'm not sure I'm not sure that I'm Najbardziej konwersacyjny i lingwistyczny fragment płyty B-Space, Voice Act i Jim Black. Anna Gat, Natalia Kordiak, ostatnia część wywiadu przed państwem. Ja jeszcze nie doszedłem do wątku terapeutycznego. Z czym mam problem i, i na co mam nadzieję, że, że mi pomożecie go rozwiązać. Bo od, od zawsze jakby moja relacja z polską wokalistyką jazzową jazzową, podkreślam, jest, że tak powiem, skomplikowana. I od lat się zastanawiam, dlaczego. I powstała mi w głowie taka, taka hipoteza już jakiś czas temu i jesteście pierwszymi wokalistkami, z którymi chciałbym ją przedyskutować. Ania przed chwilą wspomniała o językach. I tak sobie myślę, że każdy język ma jakąś paletę fonetyczną. I w momencie, kiedy wokalista lub wokalistka zaczyna śpiewać skatem, to mimo, że jest to Polka lub Polak, przeskakują automatycznie na tę paletę fonemów, głosek z amerykańskiego angielskiego. To już nie są słowiańskie samogłoski. No, ja mam z tym chyba problem. No ale skat nie jest słowiański. Skat jest okay. amerykański w tym sensie, że nie wiem, czy to jest definicja skatu jako takiego, ale skat jest dehumanizacją głosu. Tylko nawiązaniem do instrumentu. Więc zawsze będzie nawiązywał do, do brzmienia trąbki, saksofonu, kontrabasu albo perkusji. I jeżeli chcesz stworzyć swoim głosem albo imitować instrument takim, jak jest, nie wiem, kontrabas, to nie możesz użyć szy polskiego, tylko musisz użyć dum-dum. Więc to jest pewien kanon zachowań, które prowadzą nas do pewnego konkretnego wniosku konkluzji w postaci dźwięku, który się wydobywa. Więc skat jest dla mnie tym, a używanie głosek polskich jest dla mnie nie wiem, improwizacją swobodną, wokalizowaniem. Tak, tak, ja jakiś, się zastanawiam, czy jakimś innym, inne określenie znajdziesz, ale dla mnie to jest zupełnie inny obszar. Tak, bo, bo ja się zastanawiam, powiedziałeś, że przeszkadza ci to, że ktoś śpiewa po polsku. Polak, nie, Polak, Polak. Że, że Polak śpiewa po amerykańsku, że, y, że tematu Giant Steps na przykład bez tekstu nie da się zaśpiewać na la, la la tylko musi być zaśpiewany na Musi być, niestety, przykro mi. Jeżeli ma być jazzowy, to, to tak, no bo skat wywodzi się stricte z jazzu, z tego języka. Okej. Okay. Przyjmuje tak. z pokorą. No? To też nie jest dychotomia taka, że musi być po polsku albo po amerykańsku, nie? bo na przykład w drugim, w drugim utworze na, na waszej nowej płycie, ja się zastanawiałem, czy to jest właśnie fonetyka francuska, tam się na początku pojawia. No to, to te, te głoski tam są takie, no to, to jest rodzaj takiego niejęzyka, czy pseudojęzyka, który może bardziej zmierzać w stronę. nie? Taki fake French, fake English, Fake German, nie? Tam jak najbardziej, ale też tak sobie myślę, że właśnie to jest. My mamy możliwość, żeby używać w tej formule akurat właśnie różnych wyciągania z różnych idiomów, można by było powiedzieć, bo tak naprawdę to co powiedzieliście o skacie. Ania w momencie imitowania kontrabasu w duecie z Jimem dokładnie robi to. Tak, dokładnie tak. wchodzi na s, y, Noski. te zbitki uh -huh. skatowe, ale później za chwilę już przechodzimy w Eski, eszki, Rzetki i cokolwiek innego, ale to mam wrażenie, że właśnie może zaistnieć dzięki y, zgodzie na otwartość tej formy. Uh -huh. Że to się mieści. Że tak. to się mieści, że. W standardzie jazzowym, gdyby zacząć podczas improwizacji wokalnej używać polskich zbitek głosowych w trakcie hmm. skatu, no przecież to mogłoby być. Znaczy w ogóle, ja bym chciała usłyszeć. Ja to, to. Ja to robię czasem. Ja to robię czasem. <śmiech> po prostu nią ominęło. No, tak, to, to, to. tak, ale to jest kwestia, po prostu yy, wchodzimy w temat bycia stylowym, bądź nie. No to, mm, są, to mm. są zupełnie, bo jeżeli tak, pytasz tak, Stricted tak. Scott, no to on ma takie i takie zasady. Yy, yy, voice Act nie ma takich zasad. Pozwala na to, mm -hmm. żeby, yy, żeby wykorzystać, nie wiem, jeżeli improwizuje Michael Mayo, dla mnie to jest wokalista, który absolutnie będzie używał takiego języka, bo to jest dla niego język tożsamy. Tak, tak, I z racji tak. kultury, mm. i z racji jego przynależności estetycznej. I mi to zupełnie nie przeszkadza, ale też nie przeszkadza mi też to mieszanie. Ten eklektyzm chyba jest założeniem tego, żeby de decyzja, którą podejmujemy osobno, sankcjonuje, że coś się pojawia i, i uprawomacnia. Mhm, że, mhm. Że, no bo czasami jest tak, że m, Gosia śpiewa swoje zaciągi, mhm, które mhm. są w ogóle w jakimś obcym języku i dla mnie, ja w życiu ja nie, nie umiem nawet takich dźwięków wydobyć z siebie gardłowych I, i do tego na przykład mnie się pojawia zupełnie coś w opozycji do tego. Coś na przykład bardzo pięknego, skojarzonego z frazami z muzyki klasycznej Aha. na przykład. E, I okazuje się, że w Wojsakcie te rzeczy mogą istnieć obok siebie i tworzyć coś nowego, a nie zwalczać się nawzajem. Tak, tak, tak zdecydowanie. E, i, I karmić się tak. sobą. To jest dla mnie ciekawe, że czasami z tych inspiracji e, pojawiają się rzeczy zupełnie zaskoczenia, tak, tak. że one współgrają ze sobą, że one mogą być obok siebie, że one nie są dla siebie zagrożeniem żadnym. I mnie ciekawi czasem, jak, na co wpadacie, jakie pomysły, tak, tak, słysząc tak, tak. dwa głosy, trzeci, który wprowadza jeszcze coś innego. Ale ja myślę, że to wszystko y, działa ze sobą, bo jest tożsame, że jakby każdy, każda z nas ma swój język, którego, um, którego, który no praktyką przez lata, lata buduje go, i on jest, staje się jakby samym z, z, z daną e, o, osobą śpiewającą. Mnie na przykład zaciekawiło w, w te momenty na przykład pionów dźwiękowych, bardzo takich harmonicznych. Bo ja nie spodziewałam się, że śpiewając już wchodząc w techniczne rzeczy tak różną emisją, że to ma, ma, w ogóle za, zafunkcjonuje. Mm -hmm. Że to będzie brzmiało. Mm -hmm. y I okazuje się, że śpiewając zupełnie różnie ustawienie, że to na przykład będzie stroić ze sobą. Że to będzie tworzyło jakąś y i całość i funkcjonowało razem. I to było dla mnie na przykład ogromnie zaskakujące. Bo ja zupełnie nie miałam planu przed pierwszą sesją co się wydarzy. Myśmy nie wydawały żadnych dźwięków wspólnie, bo zaczęłyśmy nagrywać płytę. Wypiłyśmy kawę. Wypiłyśmy kawę i pośmiałyśmy się trochę. I, pośmiałyśmy się trochę. <laughs> tak, i potem, i podobnie było z Jimem, więc y, ten moment wyczulenia, takiego wybadania, ale to trwało tylko moment. Potem już było, OK, mogę sobie pozwolić na, na, na wszystko, mhm. y, więc szarżujmy y, i bawmy tak. się tym. Słuchajcie, jeszcze jest jedno pytanie do zadania. Chyba ostatnie. A jak się Jimowi podobało granie z wami? Powiedział wam coś? Tam się chyba nawet nagrało coś yy, na końcu płyty. Tak? Jakieś zdanie. On chyba do ciebie coś powiedział, czy nie? Znaczy, bo ja w ogóle z, z Jimem miałam okazję chwilę porozmawiać i on był w ogóle yy, bardzo szczęśliwym, chodzącym i radosnym człowiekiem po tym koncercie. Tak, tak. Yy, mhm. On... Był w szoku trochę, to na tak? pewno. Bo myśmy o tym nie rozmawiały nawet, to w ogóle tak, się teraz faktycznie. dowiaduję. Tak, tak, tak, bo my się spotkaliśmy po prostu, bo po naszym koncercie był jeszcze, były jeszcze sety dj skie bodajże, to było w tak, Barze Studio i tam się właśnie spotkaliśmy. Ja pamiętam, że ja y, rozmawiałam z, z Jimem i on był jakby on był cały czas uśmiechnięty tak, i był trochę w szoku, y, i sam mi nawet mówił właśnie, że, że, że it was so inspiring, że mm -hmm. dla niego to było po prostu. Um, mm -hmm. no, Podejrzewam, że dla niego to też musiało być. To jest w ogóle ciekawe, bo ja go nie zapytałam, y, wymieniając maile hej Jim, podobało Ci się? <laughs> w ogóle nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc. Tylko wysłałam mu nagranie i, i napisałam, że żeby posłuchał, że moim zdaniem fajnie i, I że, chcemy że chcemy to wydać. I po czym on po dwóch dniach napisał fajne, posłuchałem, spoko. Więc to, było, y, to była bardzo szybka wymiana mailowa. To po koncercie był bardziej, chyba. Tyle. Nie, ja on był gdzieś w biegu, w jakiejś trasie, tak, tak. Ale, ale nie czekałam ani na długo na jakąś odpowiedź i y, no, potrzebowałam jego akceptacji, no bo y, emocje na scenie nie muszą być tożsame z tym, co potem słyszymy na nagraniu. Więc y, y, y, y, y, było miło bardzo, ale. Tak, w ogóle. A może go teraz zapytam o to. <głos> nie, nie, nie. Trzeba zadzwonić i co pytać. Nie, ale, ale wydaje mi się, że, że gdyby miał jakieś obiekcje albo źle to wspominał, to może nawet nie odpisałby na maila, bo nie miał takiej. Y, nie zdziwiłabym się, bo tak też bywa. Mamy różne, y, przynajmniej ja. Yy, spostrzeżenia i, i kontakty z różnymi muzykami i doświadczenia w tym zakresie. Więc tutaj yy, yy, ja zajmując się organizacyjną tą sferą, nie miałam żadnego poczucia, że on robi coś z przymusu, albo jest niezadowolony z tego. Więc yy, i to jest dla mnie wystarczające, szczerze mówiąc, że ja nie ja chyba nie potrzebuję nawet tego, żeby ono pisał, fajnie, super się grało kiedy <grym> <grym> Fajnie było, że to by było dla Aha, mnie jakieś takie niepasujące nie, nie, nie do tego. On tak dużo dał z siebie na koncercie i rzeczywiście chyba ta jego wyraz twarzy to, wydaje mi się, że to zostało. Na pewno jest zarejestrowane na graniu, tak, to... ale nie wiem, czy weszło na płytę, na ostatnią część, kiedy on mówi coś z entuzjazmem i was fajnie Nie pamiętam, jakiego muszę, muszę to znaleźć. Muszę znaleźć, powiem. że on, on z entuzjazmem i, i z radością, tam słychać jego głos i, i mówi kilka słów, że, e, że, że było fajnie. Muszę e. to znaleźć, bo już tego nie pamiętam. No no no na jednak... to jest, wiesz? Nie, tylko nie wiem, czy, czy Michał tego nie o. wiedział W rozmowach improwizowanych. Anna Gad i Natalia Kordiak, a cały zespół Voice Act to dwie, dwie wspomniane artystki, plus Marta Grzywacz i Gosia Zagajewska. A rozmawialiśmy o płycie z Jimem Blackiem, B Space. Płyta ma premierę. 6 maja, ale już obszernych fragmentów dzisiaj Państwo posłuchali. Słuchają Państwo teraz programu drugiego Polskiego Radia. 21 minut pozostało nam na nowe płyty, więc szybko przechodzimy do albumu, który swoją premierę miał wczoraj, 15 kwietnia. Trio, które rozrabiało już na scenach klubowych w Polsce od pewnego czasu i doczekało się wreszcie płyty Royber Trio, czyli Mikołaj Trzaska, Macie Moretti, Olo Walicki. Płyta zatytułowana Nowember ukazała się wczoraj. Mm. Ballad by Mistake, tak zaczyna się płyta November, Tria. Tria, które nosi nazwę Royber Trio, Macio Moretti, perkusja, a także vibrafon i elektronika, Mikołaj Trzaska saksofony i klarnety, Olowalicki kontrabas, tutaj na płycie również y, gitara basowa. Hmm. No brzmiało to bardzo ciekawie, ale może nie spędzajmy się tutaj z recenzjami, bo nie. być może przyjdzie na to czas jeszcze w przyszłości. Tak jest, pewnie wrócimy do tej płyty. Powiedzmy tylko tyle, że cały projekt zaczął się od tego, że panowie postanowili pograć tematy z filmów Wojtka Smarzowskiego w takim kompaktowym, mobilnym składzie. No ale jak to w, w przypadku tych panów bywa, repertuar mocno wypączkował dzięki improwizacji i, i te tematy do filmów Wojtka Smarzowskiego stanowią rodzaj pretekstu. Jeszcze jeden utwór nam się dzisiaj zmieści. Nie wiemy, czy w całości. Być może ten utwór nosi tytuł Leaf Blizzard. you <laughs> jest nieubłagany. Pozostaje nam tylko obiecać, że do płyty November Roy Tria. wrócimy za tydzień. To był utwór Leaf Blizzard. Grało Roy Tria. Z Gdańska niedaleko się przeniesiemy. Dania, Richard Anderson, ceniony duński kontrabasista wraz z Rudim Mahalem na klarnecie, na fortepianie Arturem Tuźnikiem i Kasperem Tomem nagrał płytę Monk and More. Głównie, ale nie tylko składającą się z kompozycji Tel Newsomonka, m.in. Trinkle Tinkle. Z albumu Monk and More, Richard Anderson, Kontrabas, Rudy Malhall, Klarnet, Artur Tuźnik, Fortepian i Kasper, Tom, e, Perkusja. A teraz, oficina, hobby na, horse, teraz, na teraz Horse. przed nami kolejna, płyta kolejnego, wybitnego polskiego pianisty jazzowego. Tak, nagrana w, w całości na Lirze Korbowej, Joachim Menzel, Etnomachina. Andry z płyty Etnomachina, Joachim Mencel solo na Lirze Korbowej. Żegnamy się już z Państwem. Ostatni utwór pochodzi, którego dzisiaj wysłuchamy, pochodzi z płyty Reya Dicatiego, Imperium Macbeth, Dicati zwykle grywa na saksofonie, ale tutaj e, mamy do czynienia z muzyką teatralną do spektaklu Imperium Macbeth, spektakl, notka. to jest ważne, oparty jest na opowieściach zebranych przez wolontariuszy od uchodźców uwięzionych w lesie pomiędzy Polską a Białorusią w strefie nie Macbeta między krajami. Do usłyszenia. Janusz Jabłoński, Tomasz Gregorczyk.